Właśnie tak! W2P w Lokalizacja Warszawa Bielanym, życiono, policji od zawsze na zawsze, to dla nas poprzedni chleb Pod okiem was zwinięta jest was sportowej, buciki i dres Tak to zawsze, kruszona jest gruda i wuda się leje, jest wezm Pamiętam dzieciaku, jak za mało lata, kręciłem tu koło fortuny Wybrałem od za na buty i melon za swoje, jarałem do skóry. To wszystko, to samo wpadało mi w ręce, zamówę na ścigy volumens Gotowa zapaty, gorące jak lato, wakacje w Warszawie, Mazury Czysta, brudna, prawda w Mam kokę, nie kole. Przyknijam na chatę, szydwi drzwi na balkonie Wynoszę ci kilo domowe Zabijam przez złoty pierścionek, Zastawę, co stoi na stole Masz warta na że nie ma ich w chacie Bo pewnie bym zrobił ci żonę. Czysta, brudna prawda w moich dłoniach Brudny hajs Czysta, brudna prawda w moich dłoniach Brudny hajs Mijam agorę, dzierunek cego Po drodze znowu fiskanie Proszę o dowód, wiadomo, że nie mam, więc uśmiechem wyciągam faję Myślałem, że manda pięć pak za zniewagę, sportowe koszta i po sprawie z tego mnie wywieźli, trzymają, a dziś tego nie było w planie Stać, bo strzelam. stanie jak się nim pobawisz, kurwo Stać, bo strzelam. środkowy palec pałami tu krótko Wolność ludziom i złodziejom, śmierć kurwą i frajerom Wolność ludziom i złodziejom, śmierć kurwą i frajerom u2P, W2P, Malik Montana G m 2 p W2P, Malik Montana G.M.W.L. Czysta bruta, prawda w moich głodiach róddy Czysta prawda w moiich brudny hajs Czysta wróca prawda w i głodiach wródych hajs 2 p przeczono czysty biznes brudny life. Lokalizacja Warszawa bielany, zżycono z Pylwu, złobę. Jednolity policji od zawsze, na zawsze to dla nas uczelnikiem. Nie, nie, nie, jest nie, nie, nie, nie, nie, nie, zawsze nie, jest gruda i woda jest